I ruszył w kierunku bramy. Śpieszył się do Waren, gdyż przypomniał sobie, że obiecał Dredowi i Tarinowi spotkanie przed jego walką z Gorgolem. Niegłupim pomysłem było także posilenie się przed walką na arenie. Sargier uświadomił sobie, że od rana nie miał nic w ustach. Przed wieżajami, tym razem od wewnętrznej ich strony, Ponownie spotkał Pendara. — Jak ci się spodobał klasztor? — zapytał go strażnik. — Bardzo ładny. Tylko ludzie mogliby być milsi. Pendar od razu domyślił się, w czym rzecz. — Nie turbuj się tymi starymi prykami — pocieszył go. — Szybko przywykniesz do ich wyniosłości. Sargior widać spodobał się nowicjuszowi, z czego postanowił skorzystać. Dlaczego w bibliotece nie ma okien i jest ciemno jak w dupie? Zapytał. W bibliotece zamurowano okna i nie pozwala się zapalać pochodni ani nawet kaganków na wyraźny rozkaz starszego kustosza zakonu. Od tego czasu jest tam ciemno jak w dupie cieniostwora. Pendar podchwycił określenie Sargiora, a nawet błysnął inwencją twórczą. Ale dlaczego? Nie zadowolił się taką odpowiedzią Sargior. Imaginuj sobie, że Kustosz dowiódł, że światło słoneczne szkodzi papierowi i przyspiesza jego niszczenie. Dlatego zamurowali okna a pochodni się nie zapala, gdyż w budynku znajdują się karty suchsze od najsuchszych śliwek. Sam rozumiesz. Teraz rozumiem, zgodził się Sargior. Z kim się tam spotkałeś? zapytał z ciekawością Pendar. Sargior spojrzał na niego bystro. Ktoś nauczył mnie że wszelkie informacje bywają bardzo cenne i nie wypada się nimi dzielić za darmo. Strażnikowi bramy natychmiastowo zrzedła mina. Nie wiesz tego do siebie, pędarze. Ale to nie twój interes. Bywaj. Nowicjusz nie kryjąc urazy. Otworzył sargierowi drzwi znajdujące się w wieżejach. Powodzenia w misji cokolwiek cię na niej spotka, odparł. Rozdział 21. Powrót do waren zajął mu więcej czasu, niż się spodziewał. Spowodowane to było powolnym tempem marszu. Całą drogę rozmyślał o czekających go przygodach. Myśl o walce napełniała go przyjemną mieszanką podniecenia i niepokoju. Natomiast fakt, że już jutro będzie brał udział w wypędzaniu złego ducha, sprawiał, że czuł się bohaterem i jednostką ważną oraz znaczącą. Przepełniała go pycha. Doszedłszy do miasta, od razu skierował swe kroki do karczmy. Zamówił skromny obiad i już po chwili zaczął posilać się cienką polewką z bobu. Nie opróżnił miski nawet do połowy, kiedy dosiadł się do niego Tarin. Zjawił się obok Sargiora tak cicho i niespodziewanie, że ten drgnął i lekko uderzył się drewnianą łychą w zęby. Twarz Tarina była skupiona. I nadzwyczaj poważna. Dred i Karina są gotowi. Wnet rozpoczną się walki na arenie, pamiętałeś? Zgłosiłeś się? Tak. Pełne usta nie pozwalały Sargierowi na bardziej rozbudowaną odpowiedź. Świetnie. Więc dam im znać, żeby wyruszali i nie oglądali się za siebie. Mam nadzieję, że wystarczy czasu. Zawsze mogę się oszczędzać. Pochulam trochę z gorgolem, nim rzucę go na kolana. Pochmurne oblicze Tarina rozjaśniło się. Ho, ho, ho, dawno nie spotkałem się z podobnym kontenansem, wigorem i wiarą w siebie. Ale to dobrze. Pachołek wstał i zrobił krok w kierunku wyjścia. Nagle zawrócił i usiadł z powrotem obok Sargiora. Byłbym zapomniał, rzekł. Tak bardzo przejmuję się fortelem naszego kogucika, że zapomniałbym o swych interesach. Sargior odłożył łychę i spojrzał z ciekawością na Tarina. Rozpytałem się wśród swoich ludzi o łysego mężczyznę z tatuażem. I faktycznie kręci się taki jeden powaren. Węszy. Zdaje się czegoś szukać. Czego szuka? Gdzie przebywa? Niecierpliwił się Sargior. Tego nie wiadomo, ale z pewnego źródła wiem, że wygolona głowa i tatuaż w kształcie pionowych kresek jest znakiem pewnej wyjątkowo groźnej i wrednej gildii morderców. Morderców szkolonych od dzieciństwa w swym fachu, morderców bezdusznych i pozbawionych uczuć. Sargior przełknął głośno ślinę. Nie wiem w co wdepnąłeś, ale jeśli masz na karku takiego asasyna, to znaczy, że sprawa do błahych nie należy. Jest aż tak źle? Są aż tak niebezpieczni? Powiem krótko. Tych ludzi porównuje się do wiedźminów. Wiedźminów na ludzi, a nie na potwory. Taki człowiek zrobi wszystko, co mu rozkaże zleceniodawca. Dosłownie wszystko. Tarin zniżył głos. Jakbyś mu kazał zaszlachtować wieprza, a potem go wychędożyć. On to zrobi. Sargiora przeszedł dreszcz. Zląkł się. Ale szybko się opanował. Sięgnął do kiesy i zapłacił parobkowi za rzetelne informacje. Każdredowi być gotowym. Zjem. I idę na arenę. Tarin zgarnął ze stołu miedziane monety i wstał. Będę miał oczy i uszy otwarte, ale nie licz na wiele. Nie chcę podpaść temu mężczyźnie. Rozumiem. I nie żądam, byś podpadał komukolwiek. Tarin kiwnął lekko głową i wyszedł z sali. Sargior dokończył mocno już schłodzoną nalewkę i również opuścił gospodę. Nie uszedł tuzina kroków, gdy dogonił go i zrównał się z nim Solin. – Witaj! – Słyszałem, że rozmawiałeś z moim bratem. – Rozmawiałem. – I co? – Wykonałem jego zadanie i wpuścił mnie do zakonu, ale muszę przyznać, że nie było to łatwe zadanie. Ani przyjemne. Ale nie wnikaj. Słyszałem też, mówił dalej żywo chłopak, że wyzwałeś do walki Gorgola. Dobrze słyszałeś. Wiesz o wszystkim, co się dzieje w Waren i okolicach. Prawie o wszystkim. Solin czuł się mile podłychtany tym spostrzeżeniem. Nie wiem bowiem, co skłoniło cię do tak karkołomnej decyzji, ani co ucięło ci kawałek nosa. O ile mnie pamięć nie myli, przy naszym ostatnim spotkaniu miał się jeszcze dobrze i był w całości. To moje sprawy. O, ależ się zrobiłeś tajemniczy, a to bardzo nieładnie tak zbywać znajomków, perorował Solin. Szczególnie, że znajomkowie zawsze mogą się jeszcze przydać i odwdzięczyć. Za dobre słowo pomogą, za okazane serce coś podpowiedzą. – Solin, o czym ty gadasz? – przerwał mu obcesowo Sargior. – O tym, że dowiedziałem się czegoś ciekawego i chciałem cię ostrzec. Ale widzę, że nie warto ci pomagać, boś niewdzięcznik, ham i prostak. Nawet porozmawiać po koleżeńsku nie potrafisz. Uciął. I skrzyżował ręce na piersi. Solin, daj spokój, złagodniał Sargior. Zrozum, denerwuję się przed walką. Jestem spięty, pobudzony, nie chciałem cię urazić. Wzbudziłem twoją ciekawość, więc teraz się Przypochlebiasz, parsknął obrażony chłopak, ale nadal szedł z sargiorem w stronę areny. Posłuchaj, sargior przystanął, gdyż jego oczom ukazała się strażnica, do której miał się zgłosić, i zaczął grzebać w sakwie. Masz tu dwadzieścia miedziaków. Kup sobie bilet i miki bicuj. Po walce wrócimy do gospody i uczynię Twej niepoprawnej ciekawości. Solin nie był pewien, co czynić. Sargior zauważył, że chłopak walczy sam ze sobą. Po chwili Solin uświadomił sobie, że Sargior to widzi, złamał się i wziął pieniądze. Trzymam Cię za słowo. Do zobaczenia w gospodzie, rzekł. I ruszył w stronę wejścia na arenę. Tylko uważaj na każdą z jego czterech rąk. Rzucił na odchodnym i zniknął w tłumie, który zaczął kotłować się przy wejściu. Widać walki były tutaj lubianym i cieszącym się popularnością sportem. Sargior stwierdził, że się przesłyszał i wszedł do strażnicy. Wystrój wnętrza wzbogacił się jedynie o trzy solidne, okute grubym żelazem kufry oraz o dwóch osiłków stojących pomiędzy nimi. Byli to rośli i umięśnieni wojownicy, a ich obrzydliwe i skrzywione w podejrzanym uśmieszku gęby nawet niemowlę zakwalifikowałoby jako bandyckie. Skryba widząc gościa, wstał od biurka, bez słowa podszedł do jednej ze skrzyń i otworzył ją za pomocą dużego klucza. Możesz zostawić tutaj swoje rzeczy, żebyś nie frasował się o nie podczas walki. Gwarantujemy, że będą bezpieczne i nikt ich nie tknie. Wrócisz po nie, gdy będzie po wszystkim. Sargior, również bez słowa, zaczął pakować swój dobytek do kufra. Pomieścił on wszystko, nawet goleń demona, choć musiał być ułożony na skos, ale nijak nie można było upchać do skrzyni espadona. Sargior umieścił go w szczelinie pomiędzy kufrem a ścianą i spojrzał pytająco na skrybę. Na strażników też spojrzał, ale podejrzliwie. Spokojnie, spokojnie, nic mu się nie stanie, uspokoił go apatyczny staruszek. Po chwili skryba chwycił starą i wyleniałą skórę dzika i zerwał ją z podłogi. Okazało się, że pod nią znajdowało się wejście do podziemi. Staruszek odryglował klapę i otworzył ją. Ich oczom Ukazały się wijące się w dół schody. Widząc zdziwiony wzrok Sargiora, Skryba powiedział Idź schodami w dół i potem prosto, aż dojdziesz do pomieszczenia z ławami. Spocznij tam i czekaj na swoją kolej. Wchodzisz jako ostatni. Sargior zawahał się czy można zaufać jego słowom. Ale zaryzykował. Posłusznie zszedł do podziemi. Stopni było piętnaście. Po chwili trafił do chłodnego korytarza, na którego końcu widział światło dzienne. W tym momencie skryba zamknął za nim klapę i Sargiora ogarnęła ciemność. Nie miał wyboru i ruszył. W kierunku światła. Okazało się, że Skryba nie kłamał. Po krótkim czasie dotarł do umieszczonej częściowo pod ziemią komnaty. Przez jej duże okna, które Sargior widział już z daleka, można było obserwować cały plac areny. Widać pomieszczenie znajdowało się pod trybunami. W środku, tak jak zapowiedział staruszek, stały trzy drewniane ławy. Na jednej siedział wysoki, mięsisty, masywny osiłek z twarzą kretyna. Obcięty był jak podgarnek. Dłubał w nosie, a to co wydłubał wycierał w upapraną ziemią siermięgę. Na długiej ławie spoczywał niepozorny mężczyzna, który prezentował się jednak znacznie lepiej stateczne i skupione spojrzenie, lekko skośnych oczu, miał skierowane w stronę okna. Zaczesane do tyłu i podtrzymywane przez czerwoną opaskę włosy, dodawały mu powagi. Żaden z mężczyzn nie zwrócił najmniejszej uwagi, na Sargiora. Zajął on wolną ławę i zatopił we własnych myślach. Nie przeszkadzał mu tumult spowodowany zapełnianiem się trybun, ani gwar, który jest odwiecznym i nierozłącznym towarzyszem każdego zbiorowiska ludzi. Nie przeszkadzały mu nawet wiwaty i wrzaski. Kiedy gawieć zajęła już miejsca, i dopominała się widowiska. Sargior skupił się na sobie. Starał się zebrać siły i przekonać sam siebie, że się nie boi i wie, co robi, ale bał się. Wszak nigdy w życiu się nie bił. Liczył, że wpadnie w trans, tak jak podczas walki z demonem, nie był też pewien, co robi. Czy nie wziął misji zleconej mu przez Żilona za bardzo do serca? Czy musi podejmować się każdego zadania, jakie tylko wpadnie mu w ręce? Czy to jest najprostsza droga do zdobycia łzy awoche? Niekoniecznie, stwierdził. Nagle otwarły się małe drzwi. Po jego prawej stronie, których z początku nie zauważył. Pojawiła się w nich głowa mężczyzny o fizjonomii podobnej do tej, którą miał wątpliwą przyjemność podziwiać w strażnicy. W tym samym momencie osiłek wstał, smarknął przez nos i przeszedł przez otwór. Drzwi zamknęły się a Sargior po chwili oglądał już z tego wielkoluda na placu areny. Z naprzeciwka wyszedł identycznej postury, zwalisty chłop z twarzą idioty. Ludzie entuzjastycznie powitali zawodników. Dwaj gospodarze kłócą się o miedzę i rozwiązują spór na arenie odezwał się niespodziewanie posępny mężczyzna. Oczywiście rękoma swych sług, którzy ledwo co odeszli od pługa, dodał, co za żenada. Sargior nie skomentował, ponieważ jego uwagę przykuła rozpoczynająca się walka. A zaczęła się bardzo osobliwie. Próżna było wypatrywać przemyślnych i podstępnych ciosów, Uników, bloków oraz kontrataków. Dwóch osiłków stanęło naprzeciw siebie i zaczęli się okładać kułakami, w co popadnie. Nie tracili czasu na finty i uniki, prali się, nie zważając na przyjmowane ciosy. Jako, że przeważały zamaszyste ciosy z nad głowy albo z za pleców, Całe starcie przypominało bardziej walkę dwóch wiatraków niż rozumnych ludzi. Im dłużej mężczyźni toczyli mało efektowną walkę, tym bardziej widać było po nich, jak trudna i mordercza jest w rzeczywistości. Każdy cios dochodzący celu sprawiał, że z twarzy poszkodowanego tryskała krew. Nieraz widać było lecący ząb. Po kilku chwilach walki osiłek startujący z pomieszczenia Sargiora zachwiał się i zrobił krok do tyłu. Poznać było, że traci kontakt z rzeczywistością. Jego przeciwnik, kierowany chłopską solidarnością, nie wykorzystał okazji, by zmasakrować przeciwnika. Podszedł doń i klepnął go w lewe ramię. Klepnięcie w jego wykonaniu, choć delikatne, mogłoby złamać na pół młodą brzozę. Osiłek przewrócił się na prawy bok i już nie wstał. Sargior z daleka nie widział, w jakim jest stanie. Dostrzegł jedynie opuchliznę zalewającą całą jego lewą skroń i oko. Na pewno przez długi czas nie będzie na nie widział. Zwycięzca odwrócił się i ruszył w kierunku szczeliny oddzielającej trybuny, która była oficjalnym wejściem na arenę. Następnie pojawiło się dwóch wojowników z czymś na kształt noszy i wynieśli nieprzytomnego osiłka z placu walki. – Co się z nim stanie? – spytał Sargior. Zajmie się nim jego pan. Tak przynajmniej nakazywałaby moralność, etyka i dobre wychowanie. Niestety równie dobrze może zostać rzucony do rynsztoku, aż sam nie wydobrzeje. Odparł nieznajomy, po czym wstał z ławy. Przeszedł się po komnacie, naciągnął ramiona, przekrzywił kark. Aż chrupnęło nieprzyjemnie, zwinnie dotknął głową kolan, zrobił kilka pompek na samych palcach oraz ku zaskoczeniu Sargiora szpagat. Po rozgrzewce stanął przy drzwiach. Nie czekał długo. Sargior przygotował się do obejrzenia kolejnej walki. Jego tajemniczy towarzysz czekał na arenie na swego przeciwnika. W ciągu niedługiej chwili zjawił się jeden z potężnych siepaczy Gorgola i stanął naprzeciw nieznajomego. A więc walczy tylko i wyłącznie o pieniądze, domyślił się Sargior, gdy rozpoczął się kolejny pojedynek. Siłacz bez ostrzeżenia wyprowadził szybki, prosty cios, celując w twarz przeciwnika. Nieznajomy z łatwością się uchylił, choć jeden by nie zdążył. Następnie ruchem szybkim jak atak kobry kopnął siłacza w kolano. Ten uklęknął, na co przeciwnik liczył, gdyż zdradzieckim ciosem próbował mu złamać nos, jednak doświadczony zawodnik przewidział atak i sparował uderzenie oburęcznym blokiem. Nieznajomy bez zastanowienia odskoczył lekko do tyłu i nim wojownik podniósł się z klęczek. Został w niego wymierzony, potężny, wyprowadzony z pół obrotu kopniak, mający trafić go w lewą część głowy. Siłacz i tym razem zmiarkował zamiar przeciwnika i zablokował cios grubymi jak sztaby żelaza rękoma. Jednak siła kopnięcia była tak wielka, że wylądował na piasku. Nieznajomy odskoczył i czekał. Zachartowany siłacz szybko doszedł do siebie i wstał. Na jego twarzy malowała się mieszanina złości, zdziwienia i szacunku. Ostrożnie pokonał dzielący go od przeciwnika dystans, zamarkował atak na podbrzusze, a kiedy nieznajomy drgnął w obronnym odruchu, podstępnie wyprowadził kolejny, prosty cios w jego twarz. Jednak tajemniczy mężczyzna zdążył delikatnie odsunąć głowę, przechylając ją na bok. Pięść siłacza trafiła powietrze, a jego przeciwnik. Natychmiast unieruchomił jego przedramię, między swym ciemieniem a ramieniem. Zaskoczony takim ekstraordynaryjnym chwytem, siłacz znieruchomiał na moment, ale to wystarczyło, by prawa ręka nieznajomego uderzyła od dołu w unieruchomiony łokieć siłacza, boleśnie go nadwyrężając. Jednocześnie lewa pięść uderzyła go w serce. Jednak mięśnie uchroniły siłacza od znaczniejszych obrażeń, a lata szkoleń nie pozwoliły mu wpaść w panikę. Widząc, że walka sfilcowała się do krótkiego dystansu, siłacz użył swojego ulubionego ciosu. Po przyjęciu uderzenia Wolną ręką chwycił przeciwnika za tył przekrzywionej głowy i wyszarpał unieruchomione ramię. Nie puszczając jego potylicy, uderzył przeciwnika swym szerokim czołem. Nieznajomy zdążył jedynie ustawić się pod takim kątem, że atak nie wybił mu zębów ani nie pogruchotał nosa. Z winnym ruchem okręcił się. I wyrwał z uchwytu. Przeturlał się i odskoczył, słusznie podejrzewając, że w bezpośredniej walce nie ma szans z wyższym i masywniejszym przeciwnikiem. Siłacz, świadom swej przewagi, w krótkim dystansie odważnie ruszył na tajemniczego mężczyznę. Ten starał się go zatrzymać kopniakami w głowę i żebra, jednak każdy z tych ciosów został sparowany. Nieznajomy wyczuwając, że sytuacja staje się niebezpieczna, zwiększył dystans, robiąc kilka zgrabnych salt do tyłu. Następnie przykucnął i czekał. Siłacz znów ruszył w stronę przeciwnika. Tym razem... Lekkim truchtem. Nagle nieznajomy wystrzelił w powietrze niczym myszołów, lecąc z wyprostowaną nogą na nacierającego przeciwnika. Ten z ledwością zdołał się uchylić i przerzucić przez siebie mężczyznę, wykorzystując jego siłę pędu, tak by pchnąć go daleko za siebie. Nieznajomy nie stracił równowagi i, padając na ziemię, zamortyzował upadek kilkoma przewrotami przez bark. Gawieć szalała. Była zachwycona wysokim poziomem walki. Rzadko się bowiem zdarzało, by arenę zaszczycił ktoś, kto w tak szczególny, widowiskowy i efektywny sposób wykorzystywał kończyny dolne do walki. Po siłaczu także można było poznać, że pierwszy raz walczy z takim przeciwnikiem. Walka wszczęła się na nowo. Siłacz starał się trafić przeciwnika ciosami pięścią, raz zamaszystymi, raz szybkimi i krótkimi. Wkładał w nie tak dużo siły, że gdyby choć jedno uderzenie dosięgło celu, Nieznajomy mógłby się znaleźć w nielada opałach. Jednak nie dosięgały, a tajemniczy mężczyzna rewanżował się szybkimi i energicznymi kopniakami w piszczele, boki i ramiona siłacza. Ten test na wytrzymałość trwał kilka chwil. Nagle stało się coś, co sprawiło, że na arenie... Zaległa cisza, jakby ktoś nakrył publikę dźwiękoszczelnym płótnem. Wszystko trwało kilkanaście sekund, ale był to czas obfitujący w zaskakujące zdarzenia. Po jednym z zamaszystych ataków pięścią nieznajomy uniknął go, przewracając się na plecy. Siłacz chciał go przygwoździć miażdżącym ciosem w pierś. Jednak nawet nie zdążył podnieść nogi, kiedy jego przeciwnik wygiął się i kocim ruchem stanął na wyprostowanych nogach. Z impetem pchnął przeciwnika obiema rękami, tak że ten zatoczył się kilka kroków do tyłu. Nim uchwycił równowagę. Tajemniczy mężczyzna już leciał na niego z wyciągniętymi do przodu obiema nogami. Kiedy zbliżył się do siłacza, zaczął wykonywać ruchy, jakby pedałował. Siłacz blokował się i cofał pod naporem kopniaków, ale każdy szybki cios zadawał mu coraz więcej bólu. A nieznajomy jakby wisiał w powietrzu i kontynuował serię ataków. Kiedy w końcu opadł na ziemię, siłacz był bardzo poturbowany. I niemniej, Zaskoczony. Przedramiona, na które spadło najwięcej ciosów, odmówiły mu posłuszeństwa. Nim siłacz zorientował się, w jak fatalnym położeniu się znalazł, jego przeciwnik ustawił się doń bokiem. Podniósł zgiętą w kolanie nogę i podskoczył do niego, prostując jednocześnie kończynę. Siłacz nie uniknął ataku. A kopnięcie, choć niepozorne, okazało się tak potężne, że trafiony mężczyzna poleciał do tyłu na dobry sążeń, a następnie przeturlał się kilka razy. Gdy w końcu się zatrzymał, złapał się za splot słoneczny, zgiął w pół i żygnął krwią. Walka została uznana za zakończoną. Sargior nie mógł wyjść z podziwu. Fach, trening i talent pozwoliły niższemu ogłowe i mniej umięśnionemu mężczyźnie pokonać rozbudowanego i szerokiego jak szafarem bajłę. Tajemniczy nieznajomy zniknął z areny, nagradzany gromkimi brawami i wiwatami. Sargior otrząsnął się i ogarnęło go niemiłe uczucie strachu. Czuł, jakby w jego żołądku wykluło się kilka motyli i fruwało bezkarnie po wnętrznościach. Drzwi otwarły się, a za nimi ukazała się milcząca postać. Sargior przeszedł przez nie i po kilku krokach znalazł się na arenie. Pod nogami miał ubity piasek, który miejscami był zabarwiony krwią po poprzednich walkach, stanął na środku i czekał, witany przez tłum pojedynczymi okrzykami. Wtem zobaczył, jak z naprzeciwka wychodzi jego przeciwnik – Gorgol. Założyciel i pomysłodawca Areny i prawdopodobnie najsilniejszy mężczyzna w Waren. Sargior poczuł jak drętwieje. Z jego ust dobyło się soczyste...